Festiwalon. Odcinek czwarty. Przed waszymi uszami relacja z pierwszej edycji Warsaw Games Week, czyli nowego święta w kalendarzu każdego gracza. A dokładniej to relacja tylko z jednego dnia, czyli niedzieli. Niestety trawiąca mnie choroba nie pozwoliła dotrzeć na targi wcześniej. W podcaście gości również Ola Pietrzyk, czyli o w podcast o nie. A mały bonus stanowi Jarosław Boberek. Czyli ostatni dzień Warsaw Games Week, magiczna niedziela. I dotarłem... Przed południem tuż akurat w najgorszej porze, czyli jak było pełno ludzi i prawda jest taka, że gdzieś po około godzinie już miałem serdecznie dosyć, już bym się zabrał, już bym sobie dał spokój, ale przetrzymałem, poszedłem na chwilę do strefy dla mediów, gdzie było trochę luźniej, no, żeby właściwie, się bardzo, właściwie bardzo luźno, bo było tylko kilka mm. osób, ktoś coś nagrywał, ale właśnie, żeby się uspokoić, chwilę odetnę. no i potem zszedłem na dół. I... Tak, metodą obserwacji wypracowałem sobie metodę. Jak zobaczyłem, że coś mnie interesuje z pełną ludzi, to poszedłem gdzieś indziej po prostu. I jak wracałem, to najczęściej już troszkę się e, uspokajał. No, standardowo było to podzielone w hali warszawskiej na dwie sale. W jednej oczywiście okupował Microsoft, a w drugiej było Sony. No, potrzeba dwa obozy od siebie oddzielić. Zresztą <śmiech> e, całkiem sporą powierzchnię zajmowali, bo każdy chyba miał do dyspozycji 1000 m2. Co prawda, wszystko jak zwykle zależy od tego, jak to zostanie wykorzystane, bo w Microsoftie było dosyć, w Xboxie było dosyć przestrzennie, bo storieska były rzadko, można powiedzieć, rozstawione, ale można było stanąć, popatrzeć jak ktoś gra, a w strefie PlayStation było to strasznie nabite, strasznie dużo rzeczy. No bo oni przy okazji wykorzystywali jakieś starsze tytuły, ściągnęli po kilka stoisk, żeby było. Microsoft było wi raczej na tytuły, które dopiero będą wchodzić, które będą do tego dodatkowym było Nintendo widać przedstawicielstwo z trzech zadziałało, ale fajnie, bo tak było rzeczywiście odmiana, jak się wchodziło do strefy Nintendo, to tak było nie tyle, że bardziej dziecięco, ale tak... Lekko, tak bym to określił w ten Spływało sposób. To jakoś inaczej na odbiór, czy po prostu to były trzy różne światy. Wchodzę co... tam i widzę takiego napompowanego Mario i od razu tak, tak czuję się lekko sporo dzieci i sporo takich no raczej dziecięcych tytułów, żeby to tak określić, ale też sala, może podest, na którym odbywały się konkursy, hmm. jakieś takie drobne prezentacje. Odbiór no, zależy co kto lubi. Ja ogólnie lubię gry, więc dla mnie nie problem, Problem nie jest, że tu mamy jeden obóz, tam drugi, tam trzeci. oni mogliby być, mogliby być wszyscy w jednej sali. No na pewno w uszy uderza hałas, bo tu scena, tam scena, jeszcze dodatkowo cenega miała swoją scenę, Ubisoft miał swoją scenę, więc sporo hałasu i to często się nakłada, no bo to nie jest przystosowane do tego, to trzeba było oddzielnie robić i to trochę momentami zaburza i trzeba się do tego przyzwyczaić. No wizualnie też bardzo klawo, ponieważ wchodzisz gigantyczne plakaty z Assassin's Creed z Life Club, jeszcze jakiś innych tytułów i kolorystycznie fajny podział, bo Microsoft jest oczywiście zielony, Sony jest niebieskie, więc takie przyjemne barwy. No i to naj najtrudniejsze dla mnie to była właśnie ta duża ilość osób. I nawet nie to, że trzeba czasem w kolejce postać, tylko to przywijające się, że czasem trzeba się przepychać, jak coś zaczyna się dziać na scenie, to jest strasznie ciasno, bo scena jest jeszcze tak dziwnie ustawiona, że jest jakby do publiczności, a to jest jakby w przejściu, więc żeby do części rzeczy się dostać, trzeba było naokoło ją od tyłu obchodzić, żeby dojść z drugiej strony. No ale dobra, to jest, to jest taka zabawa po prostu. Dostajesz miejsce i trzeba to jakoś rozstawić. Ogólnie rzecz biorąc było pod tym względem całkiem nieźle. No i bardzo dużo rzeczy do zobaczenia. No, ja mam ten problem, że ja nie pojechałem tam grać w gry. Tylko pojechałem sobie zobaczyć, czasem może jakiś gratis zgarnąć, ale z kimś porozmawiać tu się akurat niespecjalnie udało. Eee, tym bardziej, że no, jak byłem po chorobie, to jeszcze wymęczony i szybko zaczęło mi trochę tchu brakować, a po godzinie już trzy razy wszystko tak obszedłem sobie. I wszystko już właściwie widziałem i wtedy trzeba było się zastanowić, <śmiech> przepraszam, co, co robić dalej i na czym, na czym się skupić, bo w siłą rzeczy nie można sprawdzić wszystkiego. A części w ogóle ja nie widziałem sensu, żeby na przykład zasiadać do drive cluba, którego mam na dysku konsoli w to, to, to, to dla mnie bez sensu, a za kilka miesięcy czy za rok zagram prawdopodobnie w te wszystkie gry, więc nie czułem takiego ciśnienia, ale kilka rzeczy sprawdziłem. Kolejna rzecz, która się rzuca w oczy to cosplay, czyli ludzie poprzebierani za różne postacie z gier i było tego całkiem sporo. A, jeszcze dodam, że to jest strefa komputerowa. To nie tak, że tylko gry konsolowe, ale były różne komputerowe bariery, tak jak i wszelkie te teraz modne hełmy do wirtualnej rzeczywistości. Sony miało swój, jeszcze gdzieś tam chyba Oculus się przewijał, jeszcze coś innego, ale nie ciągnęło mnie to, szczerze mówiąc, jakoś specjalnie. Ja wolę jednak klasyczną grę, a Sprawdzę to sobie kiedy, kiedy indziej. No i ten wracając do cosplayu, świetne stroje, trzeba przyznać. Widać, że to nie było taki domorosły cosplay, jak czasem z komikonu. Widać, że jest podział taki wyraźny na zawodowy cosplay i na taki fanowski, czyli założę czarny szlafrok i już udaje, prawda, kogoś z Gwiezdnych Wojen, ale tutaj były to stroje dopracowane, dopasowane, bardzo czasami rozbudowane, co w materiałach wideo jest często widać. Była dziewczyna przebrana za Immortana Joe z Mad Maxa, przy stoisku Mad Maxa. Był ktoś z... znaczy dziewczyna przebrana za Commander Shepard z Mass Effecta. Był Master Chief z Halo. Był... nie pamiętam teraz nazwy bohaterki z nowego Mirror Edge. Było tego dużo. Oczywiście wszyscy już tam, żeby sobie zdjęcia robić, selfies. No i oczywiście biegający młodzież z tymi kijkami, które wiadomo gdzie ochotę miałem im wsadzić, jak tam przemykali z tym. Pomiędzy, pomiędzy salami. Dodatkiem takim już jakby to określić wizualnym były też dwa super samochody, czyli był jeden Mercedes i Lamborghini, gdzie przy Lamborghini no fajny samochód, ale patrzysz na tą panią, która tam praktycznie stoi właściwie nie wiadomo po co, kiedy samochód jest odgrodzony, jeszcze ma ogłoszaniarza i ona ciągle stoi się Szkoda się robi, tak, bo wszyscy oczywiście patrzą się, już, jakie zdjęcia jej robili też przy okazji, to jest no, trudna praca, trzeba przyznać, ktoś by pomyślał, że łatwizna, no miała stołeczek, ktoś by powiedział, no, ale też nie mogła na nim ciągle siedzieć, także współczułem jeszcze, że no bo tak, stałeś na scenie, posłuchasz czegoś na mp tylko stoisz, patrzysz i ludzie się przebijają i no, jesteś częścią wystawy, to moim zdaniem, no współczułem że szczerze, no, tak jak patrzyłem. Mm. Kolejna rzecz to mnóstwo konkursów. Trzeba przyznać, że w każdej strefie ciągle coś się działo, ciągle było słychać jedne prostsze albo takie, w których najmniejszych szans bym nie miał, jak znajomość Minecrafta, gdzie jakieś dzieciaki wskakiwały, zadawały sobie pytania nawzajem. W strefie Sony też były konkursy, choć pytania no, były bardzo niskich lotów, ale no, zrozumiałe, żeby coś porozdawać. Oczywiście też rzucanie gadżetów było obecne. Czy to ze sceny net w programie chyba jest zaznaczone to w stoisku Ubisoftu, że będzie rzucanie ze sceny. Oczywiście pełno ludzi i standardowo tak wyobrażam sobie czasy PRL-u, coś leci, dwie osoby złapią, to w sobie wyrywają i szamoczą się, ale no bez, bez tragedii na szczęście się obeszło. Także no ja też przywiozłem tam kilka takich, ale nienachalnie, że tak powiem, atakowałem te kwestie. Choć marzenia, oczywiście było, że z siatami się przyjedzie, jak to powiedzmy z 3 czy z czegoś yy, takiego, że to będzie mnóstwo tych gadżetów, ale nie było źle, no, nie pojechałem po to, pojechałem trochę wchłonąć tą atmosferę, zobaczyć jak to jest i znaleźć się na no, najbliżej takich wielkich targów. Także ogólnie rzecz biorąc pod względem samej imprezy to super, że coś takiego się odbyło i tyle ile mogłem to zobaczyłem. E, część rzeczy zrobiłbym inaczej, ale o tym dalej. <suszy> I mam nadzieję, że to się rozrośnie. No, bo I rozrośnie się jakby powierzchniowo też, no, żeby nie byli ciągle zamknięci wystawcy w, ty, w tej hali, żeby byli w czymś większym, żeby było trochę więcej jakby luzu. Trochę łatwiej było to wszystko e, ogarnąć i trochę mniej ścisku, no bo zainteresowanie było duże, chyba wedle oficjalnych materiałów, tylko około 19 tysięcy osób się przez trzy dni przewinęło, to jest dużo. A tak jak już się wejdzie, to tak nie było dużo na to miejsca, bo było naprawdę, naprawdę wiele rzeczy poza jeszcze samymi podstawowymi wystawcami, był, widziałem też sklep Move.pl, był Gamer Mag z, z Pixela ktoś był, jakieś stoisko z gadżetami, z rysunkami. Troszkę tego było, ale byli wciśnięci widać w kąt. Nie, nie było tego więcej, no ale to ogranicza jednak bardzo mocno powierzchnia, całą, całą imprezę. To, czego mnie na przykład najbardziej blokowało w takim wydaniu, to, żeby było więcej trochę Takich panelów mówionych. Może w poprzednich niech coś więcej było, ale tak jak ja byłem, to zalapałem się na końcówkę spotkania z Jarosławem Boberkiem, które nawet nie było uwzględnione w programie, i tylko chodząc usłyszałem nagle znajomy głos, i podbiegłem. To będzie na końcu materiału, tam 2-3 minuty, jak pan Boberek opowiada o swojej pracy, i niestety nie, nie dało rady nic więcej. Jak udałem się, to, co dla mnie było, można powiedzieć, najważniejsze, jedyne, co chciałem zobaczyć, był pokaz gry Horizon New Dawn, pokaz polegający na fragmencie filmika z gry oraz rozgrywki. Przeprowadzony przez pracownika studia Guerrilla Games, którzy dwójka przyjechała, pokazać jak, jak to wygląda. Też im współczułem, bo z tego co się dowiedziałem, to około 60 razy musieli zagrać w ten sam fragment gry. Także to nic fajnego, To raczej nie jest to na tyle zbudowana pozycja, że pozwala na 60 różnych podejść. Szkoda tylko, że po no właśnie nie udało mi się zamienić z nimi dwóch, trzech zdań. Nie na zasadzie wywiadu, ale rozmowy, nawet nie musieliśmy o grze, ale dostali ponoć nakaz z centrali, że żadnych rozmów a przynajmniej rozmów ze mną. To już jest inna kwestia, szkoda, ale gra jest wizualnie wspaniała, nie wiem jak w samej rozgrywce, bo to dopiero gdzieś w przyszłym roku, ale to jest jeden z tych niewielu tytułów, na które czekam i ja jestem ciekaw, jak się pojawi, ale nie na tyle, żeby kupować oczywiście na, na premierę. Poza tym mnóstwo w Microsoftie gry taneczne, gry muzyczne, tam Jazz Dance, Guitar Hero, Forza najnowsza i to na takich fotelach. Przepraszam, z kierownicami, gdzie można było sobie poszaleć. Nowy Tomb Raider, cóż tam jeszcze Halo, najnowsze, dużo tego. Sony też nabite, wszystko co do tej pory było, to tam się pojawiło. Najnowsze Call of Duty, Star Wars Battlefront, wszystkie właśnie Drive Cluby, Assassini, kilka też tytułów komputerowych jeszcze pomiędzy, jakby umieszczane też, no wszystko co najnowsze, to można sobie w programie sprawdzić, ja nie pchałem się też na wszystko. Żałuję oczywiście, że najnowszy Deus Ex był tylko w formie wideo, a nie można było sobie zagrać, ale o tym też dalej. jest takich grobych rzeczy, no to pierwsze co to oczywiście poszedłem do nowego, poszedłem na pierwsze stoisko z nowym Asasynem, czyli Syndicate. Szedłem 5 minut i zostałem e, poinformowany, że koniec czasu, co najlepsze. Obok osoby, które przychodziłem już siedziały i jeszcze zostały, więc może jednak prasówka nie zawsze dobrze robi. Albo ktoś się pomylił, ale się nie wykłócałem, bo mi się nie chciało. Szczerze mówiąc, po 5 minutach znalazłem się w tym samym świecie z tą samą mechaniką, którą znam. No, rewelacji, no, przepraszam, rewolucji dla mnie nie wywołuje to, że można sobie dorożką pojeździć i pozderzać się z innymi dorożkami. Ani to, że przy zeskakiwaniu z wysokich obiektów, tak jak to kiedyś miało miejsce, że po prostu się zeskakuje, no i postać zginie, albo straci dużo życia, albo nic się nie stanie. Tutaj jest zeskok, trzyma się na jednej ręce i jeszcze trzeba przytrzymać kółko. Co chwilę zajmuje, że na pewno chcesz zeskoczyć. I to mi przywodzi na myśl to, czy na pewno chcesz odinstalować lub zainstalować program w Windowsie lub czymś takim. To dobrego wrażenia nie zrobiło, ale no jakoś jednak tyle co roku wydawanych Asasynów robi za dużo. Moim zdaniem powinna być ta przerwa co najmniej dwuletnia i to by było fajniejsze. Uwielbiam tą serię, ale też powoli zaczynam już czuć tym wszystkim przesyt. A tym bardziej czasy industrialne, rewolucji przemysłowej no, mnie jako specjalnie nie wciągają. Najfajniejszy świat to dla mnie tak naprawdę jest Black Flag, czyli te pirackie klimaty i podróżowanie po wyspach. No ale jak zagram w pełną wersję to się okaże i jeszcze jak nadrobię te zaległości z poprzednią częścią chociażby. Udało mi się też zobaczyć nowego Tomb Raidera który jak na razie tylko ma pojawić się na Xboxie, więc prędko w niego nie zagram. Podszedłem do stoiska i okazało się, że akurat ktoś utknął na zagadce logicznej, więc mogłem sobie dokończyć zagadkę. Widząc nie podobało, także też się strasznie dużo nie nagrałem, bo przyszedłem do zagadka, wyszedłem z planszy i po prostu był koniec. Już mi się nie chciało dema od początku zaczynać. Wygląda świetnie, gra się przyjemnie, dynamicznie bardzo, rzeczywiście w stylu Uncharted, tak bardzo filmowo, wszystkie skrypty, coś tam się załącza, tego typu sprawy. A no, to jest jakiś jak, jak zasad, więcej tego samego dobrego to nie jest jakaś rewolucja. Może w tym przypadku się też nie da zrobić jakiejś większej rewolucji. No przyjemnie, po prostu będzie fajnie doznania znania, ciekawe jak historia, ciekawe jak zagadki, bo zagadki mają być rozbudowane, więc to cię może bardziej interesować. W poprzednich były niezłe, trzeba było pokombinować, ale było ich niewiele, były tam w specjalnych grobowcach. Ale no prędko w to też nie zagramy, bo najpierw trzeba mieć Xboxa, chyba że przestanie być tytułem na wyłączność dla tej platformy prędzej niż później. Potem udałem się na stoisko z grą Star Wars Battlefront. Trzeba przyznać, że to w sumie zrobiło na mnie największe wrażenie, tylko dlatego, że to gwiazdne Wojny. Ale była tam wersja alfa, czyli bardzo początkowa rozgrywek. No i wpuszczali grupkę ludzi, no i oni ze sobą walczyli. Trzeba przyznać, że atmosfera, to były bitwy powietrzne, jest świetna. Nie ma to jak lecieć i nagle wyłania się soku Millennium. I nawet praktycznie na czołówkę z nim się <śmiech> udałem ale jest bardzo dynamicznie i jest jakby taki chaos bitwy też dobrze oddany, że tutaj, tutaj nie trzeba zaraz coś do ciebie, trzeba zmieniać, kombinować, cudować, yy, być cały czas czujnym. Na pewno lepiej to jeszcze wychodzi, kiedy się komunikuje ze sobą grupa. No tutaj to też zauważy mi przy innych grach, że nawet jak była możliwość komunikacji, ludzie z tego raczej nie, nie korzystają. No ale nic dziwnego spotykają się obcy ludzie, to trochę ciężko jest też yy, wyczuć się yy, i ciężko... ciężko yy, zgrać jako drużyna, no tutaj jedna partia trwa 12 minut. Po też ciekawie wychodziłem, ktoś musiał z obsługi zauważyć, że miałem prasówkę i się pytał jak wrażenia po prostu, bo nie wiem po co miałby się mnie ktoś pytać jak, jak wrażenia. Eee, no może tak po wydaje. to, żeby dowiedzieć się jaki jest odbiór gry. No, to jest najlepszy, najlepszy moment, kiedy wpuszczasz no tak, grupę no. ludzi i, i możesz zbierać bardzo wiele tych odpowiedzi. Tak? To, to nie są relacje jakieś w internecie, to nie są posty gdzieś na forum. Tylko dowiadujesz się bezpośrednio od osoby, która akurat wychodzi tak z świeżo. miejsca, jest świeża po przeżyciu i, i jest świeża po przeżyciu gry, którą właśnie się wypuszcza na rynek. To, to jest chyba najlepszy moment wtedy. Bardzo możliwe. No, to, co powiedziałem, czyli podobało mi się, ostatni raz grałem na PlayStation 2 w jedną z poprzednich części, a tutaj jest to znacznie fajniejsze też niestety nie nagram się w ten tytuł, bo to jest... Y, Battlefront jest nastawiony na rozgrywkę wieloosobową i tam nie ma dla pojedynczego gracza trybu, a ja jednak jestem bardziej pojedynczo-graczowy. Poza tym sama idea tych rozgrywek, że właściwie w kółko jest to samo i tam nic więcej nie ma, mnie to nie przyciąga, ale wiele osób moim zdaniem będzie zadowolonych. Plus ten mały y, dodatek w postaci, że przed Sawa z Battlefrontem był mini-kokpit y, myśliwca X-Wing, można było wsiąść i nagrać filmik, jak y, niby jest się pilotem w Gwiezdnych Wojnach, no bliżej Gwiezdnych Wojnach się raczej nie znajdę nigdy. I nagrałeś. I nagrałem, jest dostępny, zresztą będzie pewnie pod tym podcastem jeszcze raz, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak człowiek z siebie głupola robi, no, ale fajne doznanie, coś ciekawego, coś innego. Zrobiło to na mnie wrażenie i cieszę się, że to powstaje i zapowiada się naprawdę bardzo dobry, dobry tytuł. To, na co jeszcze się załapałem, to właśnie pokaz nowego Deus Exa, czyli rozłamu ludzkości. To był materiał z targów E3, ale w zamkniętej sali na sporym ekranie robił też bardzo duże wrażenie. Przypuszczam, że oczywiście było to odtwarzane, materiał z rozgrywki był na komputerze, bo wszystko wyglądało po prostu genialnie. To, co pamiętamy z buntu ludzkości, zostało kilka stopni pod względem wizualnym podciągnięte, nadal jest ten sam głos, ochrypnięty dżensen, nadal jest ta sama muzyka, bardzo dodająca temu klimatowi, no i wszystkiego oczywiście ma, ma być więcej, czyli wyborów, tych modyfikacji, sposobów rozgrywki, co kto chce. No i w końcu, zagadek. Zagadek, miejmy nadzieję też, no, hakowanie ma być rozbudowane, tak to było nawet w filmiku podane. I miejmy nadzieję, że no, powstanie naprawdę bardzo znowu dobra gra i że coś doda do tego uniwersum, bo to też jest tytuł, na który czekam, może nie tak mocno jak na Horizon. Już pokaz Hitmana nowego sobie odpuściłem, bo to też na zasadzie właśnie zamkniętej w kinie. To, co żałowałem w sumie, że nie udało mi się załapać na pokaz, znaczy nie tyle pokaz, ale posiedzieć i zagrać w najnowsze rajdy, czyli WRC5, też oczywiście z kierownicą, z fotelem, ale było na tyle spore kolejki, że odpuściłem sobie. Też było Jedno stanowisko polegało na tym, że były trzy monitory sprzężone i takie półkole tworzyły. Bardzo Przynajmniej jak się stało nad kimś, jak ktoś grał, bardzo dziwny efekt. Ciekaw jestem jak na pozycji siedzącej i jak, jak się w to człowiek wczuwa i jakie są odczucia, czy mózg waliuje trochę jednak. Czy, czy wszystko jest w porządku. Widziałem też chyba ze dwa z grami na tablety i na smartfony, ale nie było to nic, jak na ekranach były pokazówki, żeby coś przyciągnęło mnie, żebym chciał zobaczyć, prostu dałem sobie spokój że Ja mobilny nie jestem specjalnie, więc e, wiadomo, że grałem właściwie tylko w Shadow Assassin e, na zasadzie ciekawości i wciągnięcia. Także mm, ogólnie no, Moje niezadowolenie wynika pewnie też ze zmęczenia i byłem po chorobie tuż i złapałem się na ostatni dzień i tak wszystko trochę na szybko i to był pierwszy raz i przytłoczony liczbą ludności byłem. Największe w sumie zastrzeżenie to mam jednak do prowadzenia niektórych sekcji i na niektórych stoiskach miałem wrażenie, że niektórzy byli wręcz ukarani za to, że muszą coś poprowadzić, a niektórzy prowadzili to jak dla przykładu Sony, który da sz szacunkiem i sympatią tam osoba prowadząca, nawet nie wiem, kto to był, bo przez cały dzień nie usłyszałem ani razu, jak ta osoba się nazywa, ale też nie jestem nastawiony na YouTube'a i tego typu sprawy, a YouTuberów też było sporo, co no, we mnie jednak szybszego bicia serca nie wywołuje. Była osoba, która prowadziła to w sposób jak dla mnie no niedopuszczalny na zasadzie opryskliwych komentarzy względem publiczności. Ktoś się śpieszy, żeby dostać się na scenę do niego, żeby odebrać nagrodę, to uważaj, żebyś się nie zabił, coś w tym stylu, i takie no, na bardzo niskim poziomie, jak dla mnie. Jeżeli to odpowiada osobom, które zatrudniły to są te, te, tego jego mościa, ok. Jeżeli on w ten sposób się realizuje i tak buduje siebie, dobra, ale dla mnie. Dla mnie to powinna być zabawa, powinna być atmosfera humoru, ale takiego humoru nie tyle, że wyższych lotów, tylko nie kosztem innych ludzi. Tworzenia rozrywki dla innych, dla tych wszystkich, którzy są przed sceną, a nie dla, dla nich kosztem jakiejś osoby, która jest mhm. wśród nich. To mi się nie podobało wyjątkowo. Miałeś ale... wrażenie, że to było takie troszkę humor na siłę, czy po prostu Też. taki typ człowieka? Też. Czy jest... wszystko o czym mówisz, humor na siłę, typ człowieka i no jakbym go poznał, może wyglądałoby to zupełnie inaczej, ale szczerze mówiąc słuchając tego przestało mi się chcieć podchodzić i nagrać jakiś materiał z tą osobą, bo jeżeli bym usłyszał coś takiego, to od razu by się skończyło, ale na szczęście prowadząc tak zabawę w podcastowanie, jak robię, to nie muszę i nie musiałem tego zrobić. No brakowało mi, że właśnie nie mogłem też jakby pogadać z większą ilością osób, że właściwie się nie udało, ale może przytłoczony tą całą ludnością, tym całym hałasem, to też byłby problem. Tam były niby pokoje właśnie dla mediów, że można było kogoś wyprowadzić, ale to jest czasem ciężkie do dogrania, więc sobie to już odpuściłem. Mhm. Zwłaszcza takie krótkie rozmowy to, tak, no, to się Tak, że się czuję, że komuś zabrać, i ten, tak. wolę się do kogoś nawet zgłosić później, jednak mhm. wszelkie społecznościowe komunikatory tego typu sprawy pozwalają na to, żeby do kogoś się zapisać, tak jak na przykład pan Jarosław jak którego mam nadzieję, że uda mi się upolować w którymś momencie i porozmawiać o jego pracy i jego metodzie działania. Wracając na innych też stoiskach na Xbox, na stoisku przepraszam Xbox, miałem też wrażenie, no bo to były te konkursy minecraftowe też takie... No właśnie siłowe trochę, siłowe zabawianie i też takie... Ktoś się w tym jakby nie czuł za dobrze. Tak to odbierałem, że to nie było na zasadzie zabawić się, tylko rzeczywiście, no to jest praca oczywiście, ale no jednak można się pobawić czasem. Najfajniej moim zdaniem było na stoisku Nintendo. Był mhm. chłopak, facet przebrany za Mario i... Prowadził to tak dosyć lekko, też widać było, że no już pewnie zmęczony, to nie niedziela. Biorę też to, jeszcze na kartę no tak, tego to wszystkiego, że, czas że czas może pierwszego dnia, kiedy jest e, pierwszy w piątek to był dzień gipowski, bilet 120 zł, czyli chyba cztery razy więcej niż normalnie, no ale tu jest komfort, że mniej ludzi zapewne wtedy było, to może, może to wyglądało wtedy lepiej, bo na przykład nawet nie wiem jak to określić, dziewczynach z obsługi czy też e, po godynkach, że tak Hostez. hostesach mądre słówko, że były bardzo zmęczone. Widać było po oczach, już im głowy leciały, że już wymęczone. No to ciężka praca. Przez... Tak, tak, wzorom, tak. I ciągle coś się dzieje, ciągle trzeba coś pilnować. Zaraz przyjdzie jakiś youtuber, to już świeczka się, robi i wszystko to dobre To jest bardzo ciężka praca temu nie mówię. Widać było ludzkie już zmęczenie na tych wszystkich stoiskach. Wiadomo, że tam jakiś system zmianowy, tego typu sprawy zapewne wchodziły w grę, ale i tak. Ja będąc tam powiedzmy od pół do dwunastej do 17 miałem serdecznie dosyć, ale jeśli dobrze pamiętam to się zaczynało od 9 do dwudziestej. Także od dziewiątej do dwudziestej trwało, także naprawdę im współczuję. Ale i na stoisku cenegi i na stoisku Ubisoftu, Ubisoftu było to takie... No nie pasowało mi to. Jako odbiorcy mnie to, mnie to nie kręciło, nie było to zabawne. Było właśnie takie wymuszone, sztuczne nie wiem, nie mówię, że poprowadziłbym to lepiej, poprowadziłbym to inaczej. Także jak ktoś to słucha, mogę się sprawdzić. E, I zobaczymy, czy, czy wyjdzie to lepiej. Ja też wyobrażam sobie, jak to jest trudne i odbiorcy, którzy się zbierali głównie pod tymi scenami, to są bardzo młodzi odbiorcy, młodzi ode mnie, jeszcze... W, w, chodzą do szkoły. Tak jak patrzyłem gimnazjum i samochodem na podstawówka? bo też najbardziej cierpiące osoby na tym to widziałem, byli niektórzy rodzice, którzy mhm. widać, że Proszę, nie są za... zainteresowani. Jak, jak obserwowałeś, jaki był przekrój wiekowy ludzi, czy tam Mogły się jakieś dominujące grupy wyróżnić, czy, czy to byli wszyscy, tylko no gdzieś tam gromadzili najstarczy. się w różnych miejscach? kilka osób już siwymi włosami, ale mam wrażenie, że to byli dziadkowie i babcie, którzy przyszli z wnuczkami, którzy akurat gdzieś zniknęli. Raz mhm. też na stoisku Xbox była sytuacja, gdzie wzywano tatusia po odbiór syna. Bo się, bo się zagubili. Ale miałam wrażenie, najwięcej czy było w moim przedziale, nie, moim zdaniem młodsi, czyli poniżej tych 29 lat, w okolicach dwudziestki i trochę jeszcze młodszych. O dziwo, jak zazwyczaj czy na ulicy w sklepie dzieciarnia, taka mała dzieciarnia biegająca mnie denerwuje, tutaj jakoś byli chyba tak przejęci, że byli w stanie się zachować. Przyzwoicie i nie było jakichś wyć płaczu, mm. tego typu rzeczy. Rzeczywiście dzieci dobrze się bawiły. Nie było, mm -hmm. nie było z tym problemu. Taki miałem, miałem odbiór jeszcze, oczywiście najlepiej do się bawiło, czy w sferze internet, czy jeszcze w sferze. Lego tych Marvelowskich gier, tam, tam dzieciaki z rodzicami. Mhm. Fajnie, fajnie też siedzieć dzieciak z rodzicami i widać, że rodzic też czerpie przyjemność z tej gry. To było mhm. m, kilka, kilka takich sytuacji widziałam, a nie Czyli Nie było tylko tak, że rodzice po prostu chodzili za tymi dziećmi nie, i wiem Nie, na szczęście kiedy nie, niektórzy rodzinne, się tak. całkiem nie ślepia. To bo... zwykle jest odwrotnie, nie, że dzieci jęczą, kiedy wychodzimy, tak? a tutaj da. przy takich imprezach jest odwrotnie, to rodzic jest przemęczony. No Ale właśnie. rodzice też się bawili. Tak, no niektórzy byli. Najlepsza była pani, którą widziałem przez jakąś godzinę pomiędzy holami była Ta sekcja akredytacji odbierała, jakieś takie pomniejsze stoiska, jakieś automaty. I były pufy też. I widziałem panią, która przez godzinę, bo jak krążyłem między dwoma salami po prostu siedziała i tak, i tak za co? Po co? Dlaczego? Co ja takiego złego zrobiłem w życiu? Widziałem, że, bo czekała w kurtce, gdzieś jakiś dzieciak musiał latać i, i po mhm. prostu się bawić, a ona, ona siedziała taka wymęczona współczuję, ale ogólnie rzecz żeby... biorąc emocje były pozytywne, nie słyszałem żadnych kłótni, żadnych przepychanek, poza tym jak rozdawali te gratisy, no to, to, to jest normalne, przy, przy sprzętach żadnych yy, przekleństw, yy, rzucania kontrolerami czy czegoś takiego to było trzeba przyznać bardzo przyzwoicie no było ciasno i czasem trzeba było się przepychać, to było, to było trudne, ale ogólnie atmosfera była bardzo, bardzo pozytywna to muszę, to muszę przyznać to było naprawdę, czuło się tą radość z tego, że coś takiego się dzieje, że coś ma miejsce i że można się dorwać, no bo dla niektórych to jest to trochę dorwać się kilka miesięcy czy kilka tygodni przed premierą, czy też coś, co ktoś może nigdy nie zagrać, bo niektórzy, przecież nie wszyscy, którzy tam byli na pewno mają swoje sprzęty, a po prostu przyszli, bo coś się działo. Jeszcze z takich drobiazgów, przynajmniej jak patrzyłem, miło by było, gdyby było trochę miasto lepiej oznaczone, przynajmniej na przykład od L Dworca PKP Zachodniego, Warszawa Zachodnia. Mhm. Szczerze, że jak szedłem, to oczywiście źle pomyślałem i poszedłem na około, mogłem sobie skrócić i trochę dotarcie mi zajął, mhm. ale może inni trafiali znacznie lepiej. Ci, no ci z Warszawy zapewne, ale ci spoza, myślę, A mogło być z tym trochę kłopotu, no przydałoby się kilka tabliczek po prostu. Choć, choćby od samego Samego dorca. No Ja nie, nie zauważyłem takich też możliwe, że po prostu nie zauważyłem. Mhm. To, no to, to, to raczej by prośba do zarządu PKP, żeby. No chociażby, żeby dali. Obserwowali, co się dzieje w mieście, Dali tak, i... tak dali, dali znać. No to jest pierwsza edycja. Moim zdaniem po tej niedzieli, moje odczucia, że po prostu byłem bardziej zmęczony niż zadowolony, to jest inna sprawa, ale świetnie, że coś takiego się stało. Jest pole do popisu i miejmy nadzieję, że to się będzie rozrastało i już nie będzie takiej sytuacji, że. Jeżeli myślisz targi, to pierwsze co, to Japonia, potem Los Angeles E3, potem Gamescom w Kolonii, a do tego dołączy właśnie Warsaw Games Week w następnym roku, czyli powiedzmy za 2-3 lata, bo Warszawa jednak jest dobrym połączeniowym miejscem dla wszystkich, można powiedzieć, i w Europie też, i by było fajnie, żeby u nas coś takiego działo się porządnego. No ja bym bardzo chciał, żeby było więcej paneli. W poprzednich dniach może coś więcej było, tutaj to muszę zaznaczyć, bo nie byłem. Prawdopodobnie tak, ale też, żeby te panele były nie tylko nastawione powiedzmy na YouTube'a, bo ja to rozumiem, ale... Właśnie, co z tym YouTube'em? No, bo... Po prostu, no bohaterzy naszych czasów, można powiedzieć, naszych młodzieży. Widzę grupkę osób skupiających się wokół kogoś, kogo ja kompletnie nie rozpoznaję, nie mam pojęcia, kto to nie jest. Nie rozpoznajesz, bo nie oglądasz. Tak ale wiem, że to jest YouTube, to... jakiś, bo widzę ten cytki i widzę, że to jest młoda twarz. Co prawda, tak. mnie na przykład, tak z boku patrząc irytuje, że... Pewnie bym mogło, no by było więcej dziewczyn. Bo to są sami kolesie. Ja tam widziałem samych kolesie względem tego jakby hmm. Były dziewczyny, i to nie chodzi o kwestię wizualne, ale ja bym chciał. Równowagi. Tak, ty, równowagi. Ty, ty, i chciałbym ty, ty. bardziej dla mnie ciekawsze, by było pozycji dziewczyny jej na przykład reakcji, bo może zwróciłaby na coś innego. Nie musiałaby, ale hmm. to by było dla mnie ciekawsze. Ale z tego, jak się o tutaj po programie patrząc, tam byli sami kolesie. Z kolesie też dużo ode mnie młodzi, ale to, co widziałem, <coughs> co się działo tutaj Kiki, selfie piski jakieś, męskie piski w sensie chłopaków, czy ktoś wchodzi na scenę i odbiera jakąś nagrodę i tam w, tego, że Isaac, Isaac pozdrawiam Cię, drzesi się, prawda, i to jest dla niego spełnienie marzeń, okej, okay. tylko z całym szacunkiem. Ja wiem, że tworzenie materiałów audio wideo nie jest proste, ale młodzi ludzie mogliby mieć trochę, nie tyle lepszych bohaterów, ale trochę innych, trochę... Bardziej różnorodne. Też, a z mojej perspektywy, ci młodzi ludzie, którzy zachwycają się tymi youtuberami, większość z nich byłaby w stanie robić to samo i w stanie robić to lepiej, tylko może brakuje im chęci, brakuje im sposobności, brakuje im sprzętu, czy nie mają do końca pomysłu, ale wierzę, że to jest akurat mhm. takie zajęcie, które tak jak i podcasty, to może niemalże każdy robić i w tym się sprawdzić. I ja jako zwolennik bardziej działania, niż też odbierania do końca kultury, Wolałbym, żeby ci młodzi ludzie więcej czasu spędzali na tworzeniu swoich materiałów niż na oglądaniu czyichś innych. Ale wszystko jest dla ludzi. Jeżeli to nie powoduje, że ktoś nie mógł na 10 godzin te materiały i wszystko, <śmiech> przepraszam, wszystko zawala i nie wiem, gra Wiedźmina po kilkadziesiąt godzin i wszystko zawala. Wszystko trzeba z umiarem i wszystko jest dla ludzi. Ale chciałbym właśnie też właśnie takiej, powtarzając się, różnorodności względem płciowej, że, żeby był jakiś taki szerszy wybór, nie wiem, może dziewczyny mają coś lepszego żeby do roboty, bo może mogą grać. Tak, ta, żeby... bo ja na przykład przecież sensu nie, nie widzę w tym, że ktoś mi opowiada o jakiejś rozgrywce. Dla mnie najfajniejsze jest, żeby zagrać, żeby sprawdzić samemu, żeby robić sobie swoje zdanie. Na wszystko nie starcza pieniędzy i czasu, to jest łatwo dostępne, bo kliki mhm. można, ale mi brakuje czegoś takiego właśnie naocznego, żeby spróbować samemu, posterować, pobawić mhm. się w tym świecie, bo ktoś przecież każdy gra w inny sposób jest prawda. Ja pójdę w lewo, ty pójdziesz w prawo, ktoś w środek, ktoś do tyłu i to wszystko jest inne. To tak jak my czasem siedzimy przeszli ja w coś gram, ty w coś grasz i widać jeszcze w tym momencie ktoś by coś innego zrobił. Mm -hmm. Ty na przykład po jakiś planach, wszystko jedno w jakim tytule sprawdzasz tę stronę, a ja już mam ten nawyk od tych ponad 20 lat grania, że wiem, że ja pójdę w przeciwną stronę do tego, jak mi strzałka pokazuje, to coś znajdę, znajdę, bo to są takie standardowe, standardowe i... zasady, czy zagadki logiczne i... czasem, jak mechanicznie, ja wiem, jak coś zrobić, bo już gdzieś coś takiego podobnego było. Wszystko jest różne, wszystko jest fajne, no tylko, żeby nie, nie przesadzać z tym, także okej, okay, youtuberzy rozumiem, fajnie, że był Pan Boberek, walowym posłuchać więcej, było pewnie też parę innych osób, no przy takich jeszcze, takim usytuowaniu i rozmieszczeniu robił się problem, wiem, że też była jakaś osoba od serii chyba Warhammer, na stoisku CENEGI i mówiła po angielsku, przez mikrofon było to tłumaczone, co jest ważne, bo zdarza się jak na Pixel Haven, że nie były tłumaczone mm. rzeczy. Ja rozumiem, że to wymaga też czasu, ale no mam nadzieję, że w materiałach wideo przynajmniej napisy ktoś doda, jeżeli tak. będą mieli na to fundusze czy też zapalonych fanów. Mhm. Ale... ale to jest ważne, bo nie każdy... W sumie angielski jest już teraz dosyć popularny, ale nie każdy tak. musi też mieć chęć w ten sposób odbierać. Nie każdy Będzie musi... W hałasie, wszystko, nie musi łapać mieć, przecież. ...w hałasie. Druga sprawa, że w momencie, kiedy tam są ludzie w każdym wieku, no jest też kwestia dzielenia materiałów na te, które są dla dzieci i na te, które są dla tych dzieci, co już dostały dowód osobisty. Tak? I, I w tym momencie nie zawsze rodzic jest w stanie monitorować treści, które, które dochodzą do dziecka więc tu apelujemy o tłumaczenie wszystkiego tak, bo apelujemy, e, apelujemy. języka się można uczyć w innych okolicznościach a w przypadku takich imprez to jest po prostu nieodzowne tak, a każdy ma przecież inny poziom ja mam ten plus, że uczyłem się od małego i dla mnie to jest drugi mhm. język Przepraszam, wedle matury ja znam ten język lepiej niż język ojczysty, także to wszystko jest względne, ale tutaj no, zwróćmy uwagę też na to, że coraz więcej gier jest tłumaczonych, więc ta potrzeba, ja nie miałem wyjścia, jak chciałem poznać fabułę Metal Gear Solid czy Final Fantasy, ja musiałem znać ten język, po części przynajmniej czy go rozwijać, czy szukać sobie, żeby zrozumieć o co chodzi, a teraz już jednak ta opcja języka polskiego jest coraz częstsza. Czen tak, jak, jak, jak Wojciech Mann uczył się angielskiego, bo, bo nie rozumiał piosenek. I to, to był <śmiech> przynajmniej według tego, co mówił w wywiada, że to było tym czynnikiem wyzwalającym, który, który sprawił, że w ogóle sięgnął po języki obce. No, my tak mieliśmy z grami, tak? Które nie były kompletnie tłumaczone, trzeba było się tym zająć często kompletnie nie rozumieliśmy, o co chodzi, ale to z czasem, z czasem to no, Tak, ja tutaj w dawa... grach jeszcze jest ten plus, że to nie książka ani nie, nie znasz do końca języka, no to nauczysz mhm. się sterowania i, tak, i, i, i dasz sobie tam radę. Coś tam no, ja przecież dawałem tak. radę grać w trzecią część tak. Resident Evil z Japonii, gdzie były krzaczki, co sobie kartę pamięci sam sformatowałem, bo myślałem, że to jest zapis i potem byłem zdziwiony. Ale no rozgrywkę byłem w stanie prowadzić, tylko nie byłem w stanie robić nic więcej, żeby właśnie mhm. zapisać. Ale okej, okay, no to jest, to jest plus, że tutaj było tłumaczenie, jak jest gość z zagranicy, super. Ale mi właśnie brakowało więcej takich jeszcze rzeczy, żeby mm -hmm. się działy. Ale też no, tutaj by było ważne, żeby to jednak była na to sekcja oddzielona. Bo jeżeli my mamy stoisko Cenegi, gdzie jest właśnie osoba mówiąca po angielsku, jeszcze ktoś tłumaczy, a wszędzie dookoła jest ten hałas, to nawet nie chodzi o kwestię nagrania, bo to sobie też się nadałem, bo by był za duży jazgot z każdej strony to jednak przyjemność odbioru. Bo jeżeli słuchasz kogoś i wiadomo, na każdej sali jest jakiś ruch. Ludzie się kręcą, ktoś coś je, czy coś sobie gadają. Ale przy takim hałasie, jaki tutaj był, to jednak dużo się z tego traci. To trochę mija się z celem, bo moim zdaniem też osoba, która tam jest, ma trudności ze skupieniem się. To nie jest takie naturalne. Ciągle gdzieś słyszysz jakiś hałas, ciągle coś się dzieje. I do tego, to moim zdaniem, gdybym miał coś do powiedzenia, a nie mam, ale może ktoś to usłyszy, do takich wystąpień, to sceny z scenami, ale do wystąpień powinna być, oddzielna sala powinna być wydzielona albo pomieszczenie czy, czy piętro, żeby były takie no, panele dyskusyjne, coś w tym stylu, żeby to jednak było za zamkniętymi drzwiami na tej zasadzie, żeby te wszystkie z różnych stron dźwięki nie nadchodziły. Może już i ojcze jak stary koleś, ale bo może młodym to w ogóle nie przeszkadza, ale jednak Może już mamy doce, mniej doceniam wagę trochę. mnie już tak. Może, już ale doceniam trochę wagę dzisiaj. Możliwe, no bywa. Starość, radość jak mhm. zwykle wszystko przez gry wideo, tak. to, jest, to, to jest wiadome. Więc podsumowując, ja w pierwszym momencie byłem tak zadowolony w 45%, ale myślę, że gdyby jednak mi się udało załapać jeszcze na sobotę, może piątek, kawałek, to byłbym bardziej zadowolony, no, ale to jest wszystko zależne od tego, po co się jedzie. Ja jechałem myślałem, że uda mi się więcej nagrać po prostu materiału i czymś więcej będę mógł się podzielić z tobą i ze słuchaczami. Wyszło tego niewiele, ale zawsze coś. Miałem doświadczenie, nie wiem, jak nie chcę porównać tego z większymi targami, bo nigdy nie byłem, więc najważniejsze, że u nas coś się dzieje i jest pole do popisu i mam nadzieję, że to będzie rozbudowywane, a nie na takiej zasadzie, no to w przyszłym roku kopiujemy to samo, rozstawiamy i tam parę jakichś dopradli, że to będzie cały czas rozwijane, ta formuła będzie się rozrastała i powiedzmy zamiast będzie... Warsaw Games Week będzie znaczyło nie weekend, tylko będzie znaczyło week, czyli tydzień. I będzie 7 dni święta dla graczy w Polsce, w Warszawie i będzie naprawdę fajna zabawa. Na to mam nadzieję i trzymam za to kciuki. Ja nie wiem ile lat. No. Ja nigdy się nie bawiłem żadnej statystyki. Ja nawet nie wiem. Ludzie jakimiś liczbami się przerzucają. Nie no, fantastycznie. Ja no. po prostu chodzę do pracy. No można by zapytać kierowcę autobusu miejskiego, ile przejechał kilometrów. No, no nie zna odpowiedzi na to pytanie. No wiadomo, że jakby w pewnym momencie no, trening czyni mistrza. No jest to jest jak z jazdą na rowerze, no, Potem szukamy jakichś ciekawszych rozwiązań niż samotnie tylko po podałowanie. Zaczynają ludzie jeździć po jakimś torze przeszkód, po że na jednym kole i tak dalej, i tak dalej. No i podobnie jest Choda tutaj, okay, no. cały czas wraca nas ubogaca, no. nawet nie czuję, kiedy rymuje. Panie Rosławie, na koniec chciałbym wspomnieć o tym, że wśród tych wszystkich gier Warto zwrócić uwagę na kolekcję Natana Drake'a, którą zresztą mamy tutaj obecną. Czy możemy prosić o taką małą próbkę? To jest chyba zresztą bardzo częste słowo w um, um, um, Uncharted. Kojarzycie, które słowo tam się takie mocne... Nie takie najmocniejsze, ale takie solidne przekleństwo się tam pojawia. Cholera. Cholera. Tak, no tak Drake używa słowa cholera. Już dzisiaj o tym rozmawialiśmy, Trwają rozmowy z producentem, żeby, go, żeby to słowo zastąpić jakimś innym, no, żeby ubogacać, rozwijać nasz język słowem równie bardziej popularnym, może nawet bardziej popularnym, może mniej cenzuralnym, ale bardzo prawdopodobnym. No, na razie rozmowy utknęły w martwym punkcie, ale no, nie ryzykujemy. Prawda czasu, prawda ekranu.